Drugie sześćdziesiątny, a drugie trzydziestny. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Tedy przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczegoż im w podobieństwach mówisz? A on odpowiadając, rzekł im, wam dano wiedzieć tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. Albowiem kto ma, będzie mu dano i obfitować będzie. Ale kto nie ma i to, co ma,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 I wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Zasie podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który znalazłszy człowiek skrył i od radości, którą miał od niego, odchodzi... I wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje one role. Zasie podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł, który znalazłszy jedne perłę bardzo drogą, odszedł i posprzedawał wszystko, co miał i kupił ją. Zasie podobne jest Królestwo Niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu który gdyby był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy wybierali dobre ryby do naczynia, a złe precz wyrzucali. Tak ci będzie przy dokonaniu świata. Wynijdą aniołowie i wyłączą złe z pośrodku sprawiedliwych i wrzucą je w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Rzekł im Jezus, wyrozumieliście to wszystko? Rzekli mu, tak, panie. A on im rzekł, Przecież każdy nauczony w piśmie, wyćwiczony w Królestwie Niebieskiem, podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wynosi z skarbu swego nowe i stare rzeczy. I stało się, gdy Jezus dokończył tych podobieństw, puścił się stamtąd. A przyszedłszy do ojczyzny swojej, nauczał je w burznicy ich. Tak, iż się bardzo zdumiewali i mówili, skąd temu ta mądrość i ta moc? I zaż ten nie jest on syn cieśli, i zaż matki jego nie zowią Maryja, a bracia jego Jakub i Jozes i Szymon i Judas? A siostry jego Izali wszystkie u nas nie są? Skądże tedy temu to wszystko? I gorszyli się z niego, ale Jezus rzekł im, nie jest prorok bezeczci, czci, tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim. I nie uczynił tam wiele cudów dla niedowiarstwa ich.